Zgłaszamy się Jedna 121 jeden, dwa, zgłaszamy się Słyszymy was? Wypadku zginęły trzy osoby Zastanawiasz się czemu on? Nie ty, a się spełniają ich, a nie twoje jest To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic, wersji łzy, zacznij być, masz to co każdy z nich. Zastanawiasz się czemu on? Nie ty, a się spełniają ich, a nie twoje zny. To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic, wersji łzy, zacznij być, masz to co każdy z nich. Napisałem list do Mikołaja Byłem dobry cały rok i będę dalej się tak starał Tylko proszę niech Mikołaj pod choinkę da komputer Czasem będę na nim grał, czyście pomoże w nauce tu rozmawiałam z Mikołajem i powiedział, że w tym roku nie da rady, że w naszej rodzinie są ważniejsze sprawy. Popatrz na lewego buta, jest prawie dziurawy, nie chciał być tych butów, które ci się podobały. Ale mamo, nie chce butów. marzę o tym, co już każdy w klasie ma czego oni mają komputery, a nie mam go ja. Dobrze, synku, daj mi list, porozmawiam z Mikołajem, masz tu drobne na bilet, teraz idź już na przystanek, na ja przystanek, na ja przystanek. Mam czterdzieści lat na karku, od 20 widzę wciąż to samo Kiedy rozmawiam z innymi ludźmi, mówią, że to walor Praca, dom, praca, dom, rodzina, mało nie Nie dam za wygraną być kimś niedmuchaną melą Żyć tak, jak gdyby jutro nie istniało Staram się jak mogę, daję z siebie 120% i nigdy nikomu nie mówiłem weź tu toceń. Robię to z miłości, troski, tak też z owogacu. Kto tego nie robi, pokaż mi te parę osób. Mam tak żyć do końca, to kiedy spełnię marzenia? Nie wczoraj, nie dzisiaj, ja jutra przecież nie mam, mam ranę Zajmę się tym później, muszę iść na przystanek, a przystanek, a przystanek Zastanawiasz się czemu on nie ty, Dlaczego się spełniają ich, a nie twoje jest. To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic Weź siłzy, zacznij być, masz to co każdy z nich Zastanawiasz się czemu on nie ty, Dlaczego się spełniają ich, a nie twoje jest. To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic Weź łzy, zacznij być, masz to co każdy z nich nie sam kiedy, ale zacząłem pić Parę osób powiedziało mi, że mam to we krwi Myślę o tym teraz, dziś to nie znaczy już nic Bo ja czasu nie cofnę, ani siebie nie zmienię Więc może dlatego sumiennie wam sumienie, nie wiem Mam już po osie, diabeł weź mnie do siebie Co nie bierzesz głupków, którzy poszli na wymianę? Praca żona, dom, na butelkę i przystanek Padek kawy, halo? jest tam pani, niech to szlak Znowu mi telefon padno jej Szybciej ty kupi pedale, dobra Będę cię wyprzedzał, sam tego chciałem Jednostka 1 2 1, zgłaszamy się na 2, 1, 2, się. W wypadku zginęły trzy osoby, kierowca czerwonego Porsche, który w przystanek, mężczyzna koła 40 i dziecko. Mamy jednego rannego, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie to bezdomny był pijany i nie pamięta nic. Zaraz go przywieziemy na szczegółowe badania. Powiedzą ci pojęcie, na tych przyjąłem. Zastanawiasz się, czemu on nie ty? A czego się spełniają ich, a nie twoje sny? To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic. Wersi łzy, zaszli być, masz to, co każdy z nich. Zastanawiasz się, czemu on nie ty, a czego się spełniają ich, a nie twoje jest To nasze życie jest nie fair, mówisz nie mam nic, weszli łzy, zacznij być, masz to co każdy z nich